Yeah. Tych, którzy przyjechali ze wschodu, którzy przyjechali ze zachodu, albo którzy przyjechali z, zachody, north, albo they którzy they przyjechali z północy, albo z południa. Przyszliśmy w jedno miejsce, place, z jednym sercem, z jedną wizją, żeby widzieć Ciech tego Boga. Hallelujah! So speak więc mów do wszystkich naszych serc i ubogać nas swoim bogactwem wzmocnij nas swoją siłą Hallelujah. Hallelujah. i Twoje błogosławieństwo I za to chcemy Ci podziękować I wszyscy powiedzieli Amen I Bóg się błogosławi I możesz usiąść jest to wielka cześć i przywilej być na tej konferencji i w tym miejscu tu jest stworzone przeznaczenie, narodowi liderzy są instruowani i powracają aby uczyć wielu innych. To czyli to bardzo ważną okazją. Więc w swoim duchu z ludziem kowagiel. Don't let wszystko co Bóg ma dla ciebie dzisiaj. Remember I told the Lord. Don't do anything on the earth. Nie czyn na ziemi nic. Jeśli nie pozwolisz mi być częścią tego, I ja szukam tego, cokolwiek Bóg czyni, żeby być tego częścią. To jest bardzo smutne w naszym świecie. Tysiące ludzi biorą udział w określonych przebudzeniach. A kilka lat później Bóg daje nowe odnowienie swojego ducha. I ta grupa tutaj nie ma możliwości wejść w nowe błogosławieństwa dream of what God used to do. Marzą tylko o tym, co Bóg zwykł robić But I believe, with your open. Ale ja wierzę, że i serca są otworzone Że możesz przenosić się z błogosławieństwa do błogosławieństwa do błogosławieństwa Hallelujah! Hallelujah. <laughs> We want the fresh oil. My chcemy świeżego oleju Powiedz świeża oleja we want the fresh oil from My chcemy świeżej oliwy z nieba. Stary olej, stara oliwa była dobra w swoim dniu, ale nowa oliwa fresh. jest świeżejąca. Teraz. Hawab Bogu. Hallelujah. Hallelujah. Cieszy się gotowi? Uh, we received a, a message from our our ship. Przyjęliśmy wiadomość z naszego statku, dopływa do północy. W tym momencie jest w środku Oceanu Atlantyckiego i płynie w kierunku Związku Lęckiego. Ma 5 tysięcy ton jedzenia, ubrań i środków medycznych to jest 10 milionów to funtów. naszym problemem jest w jaki sposób to umieścić jak to zrobić, w jaki sposób błogosławić ludzi my chcemy być ekspresją miłości od Bożego Ludu do Bożego Ludu my chcemy przynieść szczęście ludziom My chcemy przynieść zadowolenie i wypełnienie w ich życiu. I my chcemy, żeby wiedzieli, że Bóg odpowiada na ich pytania i na ich prośby. I widzicie, kiedy proszą o Boże, o spokój mojej potrzeby. I to przychodzi statkiem z morza, Przysłane przez cudownych ludzi Bożych. I w następnym miesiącu będą to mieć. Hallelujah i to jest dowód tego, że wszyscy znamy Boga Bóg jest wielkim dawcą jeśli chcemy być jak Bóg musimy być dawcami Halleluja niech Bóg Cię błogosławi dzisiaj będę mówił o słowie odważnym powiedz odważnym powiedz odwaga Powiedz, odwaga! W angielsku mamy powiedzenie, idąc mówił. Jeżeli człowiek odziedzicza milion dolarów, he walks tall. mamy powiedzenie, chodzenie wysoko. Jeżeli człowiek ma milion dolarów, God chodzi wysoko. People. Bóg chce, aby jego lud chodził wysoko. Niech świat zobaczy promieniowanie, którego nie widzą nigdzie więcej. Za Boga we will be bold, we mamy być odważni and we will walk tall. i chodzić wysoko. And we also say, I również mówimy we cast a long shadow. my odrzucamy długi cień. <laughs> Hallelujah! Halleluja! Heal cień Piotra uzdrawia ludzi. Co robi Twój cień? Jeżeli jest pełen Ducha Świętego, to rzuca błogosławieństwo. Błogosławieństwo uzdrowienia. Błogosławieństwo nadziei. nadziei. Chodźmy wysoko. I rzucajmy wielki cień. Żeby świat wiedział, że jesteśmy tutaj. Że jesteśmy odważni. Pierwszy werset jest w 10 Koryntian 11. Nazwiemy to celem tego kazania. Czy jest powiedziane, że te rzeczy stały się im dla naszego przykładu jest powiedziane o Izraelu, to wszystko stało się dla nich, aby coś pokazać nam, że nie możemy mieć rebelii przeciwko Bogu, że mamy kochać Boga i służyć Bogu. I patrząc na tych ludzi, możemy wiedzieć, jak służyć Bogu i powiedziane jest, że te rzeczy są napisane dla naszego napomnienia, dla przestrogi nie są napisane przypadkowo nie są napisane, żeby Cię zabawić to nie jest powieść to są słowa od Boga, aby pokazać nam jak żyć więc gdy biorę Cię dzisiaj do Starego Testamentu to jest dla naszej przestrogi, ponieważ ci ludzie byli przykładami dla nas w jaki sposób żyć i my to rozumiemy i dzisiaj będzie wielki dzień dzisiaj chcę przeczytać ci o samym sobie o tobie, ty jesteś sprawiedliwością Bożą i czytajmy przy powieści 28,1 powiedziane jest, że niegodziwy ucieka który go nie goni ale sprawiedliwy jest odważny jak lew <laughs> hey. Hey. jeżeli jesteś sprawiedliwy nie jesteś mięczakiem nie uciekasz cały czas jesteś odważny jak lew tak będą postępować sprawiedliwi człowiek, który jest słaby przychodzi do Boga i staje się silny jest siła w Bogu Hallelujah! Niegodziwy ma serce pełne strachu sprawiedliwy jest odważny jak lew Czytamy też w Ekklesiastyka 8.1. Kto jest młodym człowiekiem, kto może zrozumieć rzeczy i wyróżnić je i wyłożyć. Mądrość, Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka, lecz drogość jego oblicza z nich kształca jego. Twoja odwaga będzie Jej, widziała Twoje twarzy, i Twoje i oczy będą oczy odważne, Twoja twarz będzie odważna. My chcemy iść ze słabymi oczki, patrząc gdzie patrzę, mówimy, eyes, mówimy z różnymi oczami, wide open, z otwartymi środkami. I jest na siła i zdeterminowanie. I gdy wchodzimy na świat, to jest siła w nas. Oni patrzą na nas. W południowej Afryce spotkałem czarownika. On był największym czarownikiem w południowej Afryce. I ja powiedziałem, jak ty wiesz? Ponieważ wszyscy inni przychodzą do mnie po pomoc. I says, I that you're the greatest one then. Więc ja zgaduję, że, że, ja że jesteś największy. Więc ja się zgadzam, że jesteś największy. Jeżeli przychodzą do ciebie po pomoc, yeah, you to musisz być, na... ile większy, And musisz być numer jeden. I zacząłem mówić do niego. I bardzo cicho powiedział. Siedział cicho i nic nie mówił. Powiedziałem, nie masz nic do powiedzenia? No. Powiedział, nie. I said, Why? Dlaczego? On powiedział, twoje oblicze jest jasne jak światło. And I'm to say I boję się powiedzieć cokolwiek. Halleluja! Hallelujah. Well, I o to prosimy. I Bóg powiedział, że będzie odwaga na twarzy tych, którzy Mu służą. My nie chcemy mieć słabej twarzy. I wanted to build a budować kościół. I jeżeli mamy in the government had to sign the paper. He sent word that he would not sign it. I to go Ja I czasu. go tam to Będziam I I mam słowo dla ciebie. I have a so, mam tysiąc dorosłych. Będziemy marszować ulicą. Będziemy And mieć znaki. I twoje imię będzie na każdym z nich. You Musi być głosowanie na ciebie. I tak of of to będzie miało miejsce. I lepiej podpisz ten papier. Powiedział tak Masz papier. It was my face. God was there. Jesus was there. Jesus Tamil. And he couldn't stand it. Podpisał to. We don't have to be afraid of the devil. We don't have to be afraid of men. God put strength in their hands. Hallelujah! Hallelujah! What's the source of this strength? In Acts 4, 13. W Dziejech Apostolki 13 Powiedziane jest, że gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana Powiedziane jest, że Zobaczyli i zrozumieli, że byli z Jezusem Czy to nie jest coś? i zobaczyli odwagę z Mówienie z siłą Z namaszczeniem i z mocą Powiedzieli, oni byli z Jezusem kiedy jest mowa Jezusa oni słyszeli Go jak mówili i kiedy usłyszeli jak ci ludzie mówią z taką odwagą, oni powiedzieli oni byli z Jezusem gdzie ty byłeś jeżeli ty byłeś zastępcami z tymi którzy odgryzają się i ludźmi negatywnymi to nie idzie dobrze tam, to nie idzie dobrze, to nie idzie dobrze. To nie idzie, co robisz z takimi ludźmi? miejmy modlitwę miej na podłodze i mówcie się aż jest radość w waszych sercach i krytynizm odszedł każdy może krytykować ale kilka tylko może budować i Bóg chce budowniczy. Hallelujah! Bóg chce abyśmy budowali a nie niszczyli. Hallelujah! i i ludzie mogą poznać, że Ty byłeś Jezusem. Dzieje apostolskie 24:9, 9 Kościół w Jerozolimie modli się. powiedzieli, Panie wszyscy są przeciwko nam. Daj nam odwagę żebyśmy mogli mówić Twoje słowo żebyś wyciągnął swoją rękę aby ustawiać ludzi ze znakami cudami żeby one mogły być uczynione w imieniu Twojego Świętego Dziecka Jezusa. I jest powiedziane, że gdy modlili się, miasto było miejsce poczęsione. I zgromadzeni by razem. Wszyscy wypełniliby ich Duchem Świętym. I mówili słowo głową z odwagą. My wiemy skąd przychodzi odwaga. Studiowanie słowa, modlenie się, bycie z Bożymi ludźmi, to przynosi odwagę do nas. Słabi ukrywają się. I zawsze pozostają w domu, jeżeli jest preferencja. Odważni przychodzą i stają się odważniejsi. I nie możesz być zbyt odważny. Bóg chce odważnej armii. Aby stać przeciwko diabłu Halleluja Jeżeli wiesz, o Ty powiedz Amen Ja chcę abyś usłyszał o człowieku, który nazywał się Kaleb w każdej generacji w każdym pokoleniu Bóg chce wzbudzić mężów i kobiety Boże, które są ważne. mężów i kobiety Boże, którzy chodzą wysoko przed Bogiem jest zbyt wielu y, pigmejów duchowych, którzy przestali chodzić wysoko przed Bogiem, nawet jeśli idziesz ulicą, nie idź ze swoją głową spuszczoną. idź jakbyś był zarządcą, mów do ludzi uśmiechaj się do ludzi i zapytają kim on jest Z Bożym jest chodzi wysoko na ziemi, w której żyjemy dzisiaj był człowiek, który nazywał się Kaleb czy wiesz co jego imię znaczy? odważny to jest znaczenie słowa jego mama mówi twoje imię jest odważny w pierwszej godziny życia jak się urodził w Egipcie w niewoli kiedy się urodził był niewolnikiem nie miał żadnych korzyści w życiu, nie mógł chodzić do szkoły, Egipcjanie spowodowali, że pracował, nie miał dość pokarmu, nie dali mu wystarczająco, więc urodzony był w kłopotach, urodzony w smutku, powinien mieć kompleks niszczości ale Bóg przemówił Jego serca Jego imię wymienione jest 20 razy, 21 razy w Biblii kiedy Bóg mówi o Tobie 21 razy to musi być całkiem ważny i On wzrosnął budując cegły dla króla Faraona nie miał zapłaty swoich uprań. Bardzo mało, bardzo mało jedzenia, ale był bity po plecach. Ale odważny. Powiedział jednego dnia ja złamię tę niewolę i będę mężem Bożym. Powiedz, jak to się stało? Ten młody człowiek, Kaleb, patrzył jednego dnia i zobaczył człowieka. Całkiem duży z laską w swoim ręku chodzącego wysoko i on był ważny i jego imię było Mojżesz i mówi halo młodzieńcze halo skąd przybywasz aby Cię wyzwolić żeby złamać niewolę żeby wziąć się do ziemi obiecanej jesteś gotowy? gotowy Odważni ludzie szybko przystosowują się do szybkich ludzi, a słabi ludzie gromadzą się ze słabymi ludźmi. W jakim kierunku masz grawitację? I don't like to associate with losers. Ja nie lubię mieć otoczenia ze stracencami. Oh, jeżeli człowiek ma długi zapis stracęca, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ja mówię, ja znam kogoś innego, kto będzie miał większe zadowolenie z siebie niż ja. Ponieważ ja nienawidzę stracęców. Ja jestem zwycięzcą. Ja zwycięzcam za każdym razem. Ja nigdy nie tracę. Ja nigdy nie straciłem nic w moim życiu. Ja nie wierzę w stracenstwo. Jezus Chrystus jest moją siłą. Jestem odważny. Jestem odważny. Jestem odważny. Czy, to jest China? Czy to jest w Chinach. Czy to jest w Czy to jest w Europie. Jesteśmy zwycięzcami. W imieniu Jezusa. I to daje Ci wiele zabawy też. I z coming from do on a boat across to Hong Kong. Wietnamu, Horkongu, It was called Indochina then. China. A nice little boat. Two, three days journey. Ale dwa, trzy dni podróży. The Gulf of yeah. Przez Zatokę Tonkin. And, and, uh, I to The man says you sit here. Thank you sir. I, panie. I sat down at the table. I, za I looked at the menu. I na menu. They sat a man across there. Człowiek a handsome man. Wielki człowiek. He sat down. Very delicately. Bowed his head about two inches. He said good evening sir. Dzień dobry, panie. Uh, he said I am a banker. I, I have Banks in Vietnam. I have banks in Hong Kong. Banki Vietnamier. Banki Vietnamier. I, have I, have I have banks in Congo. What do you do? So oh. Oh. I said, I'm a missionary. That's yes, a but you. a missionary do? Ah, but damn. He threw his napkin down. He left the dining room. Went outside the ship and began to look into the water. on was angry at even seeing a religious man. Well, I ate my dinner. I obiad. I'd already paid for it. I I, uh, niego. And I wasn't going to be as stupid as a banker. I, no. tak i, I, I ate my dinner. I mój obiad. Then I went out to where he was. I and tam, gdzie on był. I looked up at him. And I said, isn't the sea beautiful? I guess your bank made it. Nie zgadzuję się, że Twój bank to zrobił. He said, no. On powiedział, nie. Ja powiedziałem, kto to zrobi, jeśli Twój bank nie zrobił, he, he tego said, może. On powiedział nie wiem. Well, I said, the God, I said. To I ja Ci powiem, know. Bóg, któremu służę. Yeah. Said, Dlaczego nie robili religii? Dlaczego nie robili religii? Gdy miałem 17 lat, romek, kakolickich priest, kapłan rzymskokatolicki dał mi karabin he put holy water on it. włożył świętą wodę do niego holy water on my head. i przykał świętą wodą świętą wodą na mnie i mówił zabijaj Niemców Now, ja powiedziałem to? nie says, ja yeah. nie mogę on powiedział musisz to. ja nie muszę powiedziałem he said, he never to i well. powiedziałem od tego momentu nigdy nie byłem w kościele on nienawidził religii said, Good. ja, Good. ja so, powiedziałem dobrze czy robisz to? Zapytał. Ja powiedziałem tak. Powiedz, że powiem Ci moją historię. Umierałem na, na gruźlicę. I doktorzy dali mi dwie godziny życia. I powiedziałem Bogu, jeżeli nie pozwolisz mi żyć, będę głosić ludziom. Tak jak Ty. I jeżdżę po całym świecie. Szukam ludzi jak Ty. I mówię im, jak wielki Jezus jest. I on zaczął zadawać pytania. Nigdy nie był w kościele. Nic nie wiedział o tym, o Biblii. Rozmawialiśmy. I rozmawialiśmy. I ale nie spotkałem nikogo jak ty. Mówi, ty jesteś inny. ja powiedziałem tak. Czy powiesz te słowa, powiedziałem Połóż tu swoją rękę Ja powiedziałem Boże, jestem grzesznikiem I idę do piekła Czy będziesz mieć mi dla mnie? I zbawisz moją duszę? żeby mógł poszlić do nieba? I on powtórzył te słowa i staliśmy tam dużej. I Słońce wyszło. I byliśmy tam całą I na się, śmiał. I mówili że jeszcze danie. Ale nie miałam obiadu jeszcze. I I Ja powiedziałem, ja miałem obiad. Ale jestem gotowy na śniadanie. Czy zechciałbyś obie ze znowu? Well, nie? nie będziesz przeklinał więcej. On nie będę przeklinał już. I usiadł tam. A ja usiadłem tu. I, mówi, po, i mówię, pomodlimy się najpierw. Ale mówi, o, to miło. I modliłem się on ja mówi, jestem taki szczęśliwy? Ja mówię, nigdy nie rozmawiałem z religijnym człowiekiem. Jestem taki szczęśliwy. Mówi, za kilka minut. Mówi, mój prywatny jacht będzie tutaj. Ja nie chcę do miasta wpływać tą łodzią. Czy chciałbyś popłynąć ze mną, wpłynąć do miasta moim jachtem prywatnym? Mogę to zrobić. I gdy zaatakowaliśmy, on objął mnie. I mówi, Mog jak mogę znaleźć kogoś jak Ty? Ja nie spotkałem nikogo w całym życiu jak Ty. I ja powiedziałem, jest wielu takich wokół. Musisz popatrzeć lepiej. A znajdziesz ich. Co to uczyniło? Odważna twarz dla Jezusa Chrystusa. Ja odrzuciłem Jego twarz nienawiści i gniewu. Ja pokazałem moją twarz Jezusa i miłości. I rozwaliłem Jego twarz w kawałki. I On przyjął Jezusa w swoim życiu. Hallelujah! Caleb found Moses. znalazł no Mojżesza. I'm mówi: "Ja będę z Tobą jak długo okay. tylko może". Siła ma grawitację do siły. On, on był obecny. When dziesięć plag przyszło, powiedział: "Give it to him, Moses. Give it to him. He was there the last night. Był tam aż dostatej nocy and up, Gdy rozległ się krzykł, gdy pierworodni byli zabici I słyszał jak Mojżesz mówi Jest czas, żeby zebrać łupy, chłopaki się 300 lat za darmo weźcie wszystko, co mają I weźcie to imiejmy banki Wieszcie wszystkie złoto i srebro Idziemy do domu bez and with the interest too. Mamy the wszystkie za rzeczy. Caleb was leading the way. I Standing with Moses. Those musicians and they went out through the world this. And he stayed real close to Moses. I On był bardzo blisko wszystkimi all the problems that they had. Yes. problemami, które mieli. This young man, Ten młody człowiek pozostawał silnym człowiekiem i powiedział, ja będę chodzić wysoko no, tak, tak jak Ty nauczył się tak. wszystkiej sztuki wojennej stał się wojownikiem stał się zwycięzcą był tak blisko Mojżesza tak oddany że w kilka miesięcy dostali się do ziemi obiecanej moses said i need 12 men i i want one from each tribe from jednego z każdego Judah. i z plemiona judy he says i'll take ja wezmę koleba <grym> I on z Josuem i 10 innymi poszli wyśledzić ziemię, który należał do nich. To było ich dziedzictwo. I on zobaczył te rzeczy. Te mury i mówił, ja wskoczę na nie widział tych gigantów I mówi, uważajcie, bo ja was zniszczę zobaczył owoce. i mówi, weźmy trochę wilogion. i powrócili ale było dziesięciu zawsze w ten sposób jeżeli idziesz za większością, zawsze będzie źle. W całej historii większość jeszcze nie była w porządku. powróciło. Widzieli błędy, przeszkody, kłopoty, przeszkody. Widzieli, jak diabł był wielki. I jak mały by był Bóg. Ale dwóch mężczyzn, Jezu i Kaleb. Słuchaj, co powiedzieli. Powiedzieli. Powróci i mówi, to jest dobra ziemia. Opływa mlekiem i miodem. Przeszliśmy przez całą zimę. Widzieliśmy, przeszukaliśmy tę ziemię. Good... I to jest zdumiewająca cudowna ziemia. Jeżeli padna w nas upodobanie, on wprowadzi nas do tej ziemi. Oto da nam. To jest ziemia, która pływa miodem i mlekiem. A Dziesięciu nie zobaczyło żadnego mleka. I nie mogli widzieć żadnego miodu. Oni ukrywali się przed, przed, przed olbrzymami. On nie ukrywa się przed diabłem. Nigdy dobrego nic nie znajdziesz. But if you're the devil, ale jeżeli bijesz diabła oh, będziesz miał miód. i będziesz mieć mleko. było dwóch and there were ten. i było dziesięciu and it says that the ten i powiedziane, że dziesięciu mówiło do wszystkich ludzi and them. i zniechęcało je yeah. jest wiele zniechęcenia na świecie w ostatnich kilka dni byłem i słyszałem w się mówić, to jest trudne miasto. I zawsze odpowiadam, co mówią mi wszędzie, gdzie jadę. Oni nie wiedzą nic. Oni nie wiedzą. Jeżeli idziesz z domu do domu i wypędzasz domony i uzdrawiasz chorych ten tam fajny jesteś, Żadnych miast nie ma, które są fartem. Po prostu nie pracujesz. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Garda. Moc Boża może wszystko połamać na kawałki. Jeżeli masz twarz, żeby stawić temu czoła i Bóg chce, wziol, żebyśmy wzięli wszystko na świecie. To jest największy, rodzaj, największy moment w historii człowieka. Potrzeba kolebów odważnych, niebojących się i tych, którzy będą chodzić wysoko na ziemię z ludźmi, których Ziemia miała największych jesteśmy światłem tej Ziemi i bez nas świat byłby w zupełnej ciemności jesteśmy solą Ziemi i bez nas Ziemia zgniłaby potrzebują nas bardzo, bardzo więc powinniśmy chodzić wysoko i rzucać wielki cień, że mogą nas znaleźć bardzo łatwo. Żeby być nadzieją tego świata. Idźmy i weźmy ich. Bądź odważny. Bądź odważny. I chodź wysoko. W imieniu Jezusa. Jezusa. Jezusa. Jak cudownie to było. Wice ludzie chodzili z Bogiem. W imieniu Jezusa. Mam tutaj notatki, które chcę powiedzieć. Dziesięciu przekonało ludzi. They na back into the desert. And, op, na pustynię. And they committed five sins. I popełnili pięć grzechów. They are in 1 Corinthians chapter 10. Numer jeden. They were full of lust. Byli pełni pożarliwości. Every kind of thing. mieli pożądliwość mięsa, pożądanie wody i pożądanie wszelkich rzeczy right i serce nie było w porządku przed Bogiem. They masz pożądanie ze świata? świata, znaczy, że że they enjoy more the o te rzeczy niż o Boga. oni mieli pożądanie. And the Bible said they were idolaters. i mówi, że byli pogańskami. They worshiped idols. i wielkiego Boga, they forgot Jehovah, the great God niebo i ziemię i upielbili inne Bogi. i powiedziane że popełniali grzechy seksualne byli niemoralnymi ludźmi to są ci, którzy nie obejmą ziemi obiecanej to są ci, którzy nie będą chodzić z Bogiem to są ci, którzy nie mają odwagi zawsze są w pełni nieczystości, jest zawsze przyczyna, że nie masz odwagi i zwykle to jest dlatego, że jesteś dla od Boga. Nie tylko, że byli pełni cudoczeństwa, ale powiedziałem, że kusili Chrystusa. I powiedziałem, żebyśmy nie kusili Go, jak oni to czynili. I to jest, gdy byli popici. I wielu umarli z tego powodu. Więc wymieniony z wszelkich grzech, byli mordercami, zabójcami, nie bunch of nienawidzącymi ludźmi. I nie weszli wiemy. And not z of them Kaleba i z wyjątkiem niezłego Musieli grzebać milion ludzi. I piasek bezczynny położyć na nich. Oni odrzucili, żeby chodzić z Bogiem. Nie bądź zdziwiony, jeżeli zdziwisz ludzi, którzy nie idą w Bogię, z Bogiem, ponieważ tych pięć problemów możesz znaleźć zawsze. Ale najbardziej że co jest Mojżesz. Nie mógł wejść do ziemię Moses umarł. 12 miesiąca roku. To znaczy po prostu że było kilka dni, które brakowało, żeby weźli do ziemię bycanej on nie przekroczył tego gdy Bóg mówi, mów do kamienia on uderzył go żeby Bóg wodę zdał on nie mógł wtedy wody dać, Bóg daje wodę więc nie mógł wejść do ziemię bycanej Aaron, to kapłan The top man, człowiek na górze Moses, Moses. Nie, wszedł The top religious leader, are. Aaron, oh. He did not get in. No. Nie, wszedł tam również died no. umarł w miesiąca, 39, 39 so. roku. Oh. Było tylko oh. pięć 5 miesięcy. No. Smakań, żeby wejść no. i Bóg powiedział nie. Ty jesteś tym, który uczynił bałwanie Ty nie szedłeś za mną zupełnie I była Miriam Ona prowadziła usługę muzyki Miała uwielbienie I Bóg powiedział Nie możesz wejść na Miriam umarła Of the 40th year. pierwszego miesiąca 40 roku, mm -hmm. więc ono umarła pierwsze. później Aron mm -hmm. i Mojżesz poszedł na górę i umarł ale mm -hmm. ja tu jest człowiek, człowiek który służył sam swoim mm -hmm. i on wszedł do ziemi świętej He the land. on poszedł ziemi. And ziemię really, i to jest najbardziej faktywujące rzecz w całej Biblii. Ja chcę powiedzieć Ci troszkę o tym. To jest to, co Biblia mówi o nim. W Józsowie 14:6, dzieci zła przyszli do Gilgal. Uh, i Kaleb, Ty wiesz o tych rzeczach, które Bóg powiedział do mnie, gdy byliśmy w Kadesh-Barnea miałem wówczas 40 lat gdy Bóg wysłał nas abyśmy spiegowali tę ziemię ja przyniosłem dobry raport i to było w moim sercu jednak moi bracia nie byli znani. oni spowodowali że serce ludu było zasnoszone i stopniało nigdy nie chcę mówić negatywnych rzeczy do ludzi i tu jest powiedziane I fully followed the Lord, my God. Ale ja zupełnie wszedłem za Panem Bogiem I Mojżesz przyszedł I że mogłem mieć każdą miejsce każdą ziemię w której postawił moją stopę I że naleźliś do mnie i ona będzie I posiądł ją I teraz 60. I teraz I teraz Bóg zachował mnie przy życiu. Czy wiesz, że wiele ludzi umiera przedwcześnie? Czy wiesz, że każdy kuszący umarł? Ci, którzy dzieli, gdy ja oni wszyscy są martwi. Jeden powiedział, czy masz jakieś spółdowodnictwo? Ja powiedziałem, nie. Ale oni są martwi. Dlaczego umarli? to. Myśleli ich chcieć tej. byli zniechęceni, myśleli, że było ciężko, oddali ducha i umarli. A ja dopiero zaczęłem. ja dopiero zaczynam zaczynać i jestem gotowy, żeby zacząć. Nie musisz umierać przed swoim czasem. Bóg może rozszerzyć twoje życie, jeżeli jesteś zajęty dla Boga. W 10 Bóg zachował mnie przy życiu przez te 45 lat. Przez 45 lat, które widzieli Ziemię obiecaną, mieli powracać 45 lat później. Bóg powiedział to słowo do Mojżesza: a teraz tego dnia, mam 85 lat i chcę Ci coś powiedzieć, mówi jestem tego dnia tak silny jak tego dnia, kiedy możesz wysłać mam siłę tak jak On Takie moja siła teraz jest taka, że mogę wskoczyć na mur i mogę przeskoczyć ją dlatego Patrz dwunasty Nie zapomnij tego nigdy. Daj mi tę górę. O. Te góry, które są pełne gigantów, których miasta są wielkie. Z parowniami wokół. Pan da je. A ja wypędzę ich stamtąd. Co za człowiek. 85 lat. Zabija olbrzymy. Jego imię było Kualet, to znaczy odważny, 85 lat i nie poszedł na emeryturę i nie zostawił wszystkiego. Ale powiedział, że jestem wojownikiem, nie zabierajcie mnie, jestem ostry, moja ręka jest szybka, mój miec jest ostry. Ja wskoczę na ścianę, na mur i zwyciężam, ja nie przyjdę pocięty, skwawiony, ja nie przyjdę bez głowy. Ja jestem zwycięzcą! Halleluja! Halleluja! Załóż na ten okres. Był ostatnim, który wyszedł z Egiptu, żeby panować nad Izraelem. Miał córkę. Poślubił z młodym człowiekiem. I on był pierwszym sędzią w Izraelu. On był tym, który łączył ludzi. Wiedział, jak razem połączyć dzieło Boże. Jeżeli ten okres się skończył, dać zrodzenie nowemu okresowi. On nigdy nie kończył. Szedł do przodu. Moc, człowiek mocy. Człowiek zwycięstwa. Człowiek namaszczenia. I pierwsze słowo, które przystałem do Ciebie jest naszym przykładem. Dla Ciebie i dla mnie. Dla Was w Rosji i w innych narodach, które są tutaj. To jest nasz przykład. I to napomina nas. Żeby stać odważnie i przyjść do wrogowi. Your enemy is the devil. Is. Twoim drogiem jest diabeł. Jeżeli przychodzisz przeciwko diabłu, zwyciężysz. zwyciężysz. Hallelujah! Hallelujah! Kilka miesięcy temu We were in Budapest. byliśmy w Budapeszcie. Tam kościół ma ponad 3000 ludzi. Pierwszej nocy spotkanie było tak cudowne. Ludzie byli zbawieni w całym audytorium. Bardzo miło. Następnego wieczoru się za I zrobiłem błąd. Ja powiedziałem, każdy, kto jest zapytany przez zamęt, niech przyjdzie. Myślę, że przyszedł jeden, dwóch, trzy. Ja nie oczekiwałem 300. Wyszli. Jak wyciłem tłumaczę, powiedziałem, zrobiłeś błąd. Tylko opętani przez demony. To jest to, co masz. Tylko opętani przez demony. Gdzie lepiej mieć odważną twarz. Albo będzie czas, żeby wypuścić miejsce, zanim się modlisz. Jezus brał tylko jednego na them a ja mam teraz 300 i Ja tego nigdy nie robiłem z na na Ja ja nie wiem co zrobić z So na nas. więc podniosłem moje ręce I powiedziałem, te mowy, I powiedziałem my niczego podobnego I wszyscy widziałeś niczego I oni wszyscy upadli na wyprostowując się, ruszając rękami, krzycząc. A powiedziałem, oj, it, ja nigdy czegoś podobnego nie chciałem na świecie. Co ja zrobię? Was not here. Ja tam nie byłem, Ulf tam nie był. Chciałem <grybujesz> jedną dziewczynę. Wyglądała gorzej niż wszyscy. Więc wyskoczyłem z podium. Był wyżej niż stół. Wbiegłem tam i wziąłem trzy. Powiedziałem dwóch: weź ją. Ona ciągle machała rękami wrzeszczała. I chwyciłem ją. I przybliżyłem jej twarz. Zdrowi się! I diabeł rozumie angielski. Jej oczy zwiększyły i się i tańczyły. Jej twarz rzała i ruszała się we wszystkich kierunkach. Była okropna. Gdy patrzyłem w jej oczy, wyszedł męski głos. Jestem Daniub. Ja zabiję Ja zabiję mówi mikrofon był. Kilka tysięcy ludzi słuchało. I said, oh man, Daniu, ja powiedziałem, Danielu, jestem jestem Savro. przedstawiając się. You, ja przychodzę I przez tylko tobie przez krew Jezusa Chrystusa o której stało się, że wiesz. Ja przychodzę do Ciebie we władzy wielkiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. I ja mam wiarę, żeby te wody. Wyżej! Oczy się wyprostowały. I kształt twarzy zmienił się. I uśmiechnęła się. Była uzdrowiona. Czy próbowałeś w małej wodzie mieć małe, małe coś, co pływa i zobaczyć, jak małe fale odchodzą? Fale Nie, na każ, w każdą stronę. Popłynęły w każdą stronę, i wszyscy byli zdumieni. Moc wypłynęła od niej. Pojechałem do Budapesztu i zobaczyłem. Oni tam mieli coś setki lat wojny. Tam są ludzie, których krew była wylana na ulicę. I ten dziadł, który był w tej dziewczynie, był w stary Daniel. On żył w wielkiej rzece. On żył w wielkiej rzece gdzie była krew ludzka ze Starego Imperium austro gdzie tysiące było zabitych i zamordowanych jako niewolnicy i te demony ciągle tam są ale Chrystus jest się odpowiedział Chrystus jest odpowiedział Chrystus jest się odpowiedział Bóg posłał nas, żebyśmy ludzie bezwoleni i tu jest twoja odwaga wtedy możesz chodzić odważnie i wysoko, ponieważ tylko nieliczni każdodzieja mają odwagę, żeby gromić diabła i powiedzieć mu, aby wyszedł nie baw się z diabłem nie rzucaj ludzi na podłogę diabeł kocha masaże za darmo nie dawaj mu żadnych masaży. nie wrzecz na diabła nie pyta, jak wielu was jest. Ponieważ one wszystkie są kłopcami. Powiedzą ci dwóch. A jest dwóch. Nie możesz wierzyć słowo, które mówią. Tylko co tam zrobić? Bo, to, żyć, to jest Boży. Będziesz, W ostatnim tygodniu wypędziliśmy wiele dżemonów. W ostatnim tygodniu. Było tak łatwo to czynić. From Ludzie z narkotykami. Złe religie. Demon power yeah. Religie związane z masą demoniczną. I oni byli wyzwoleni. W uh, sekund. Say, come on. Mówiąc, wyjdź. And you don't have to talk on i nie musisz rozmawiać na ten temat. Niektórzy muszą mówić i mówią na ten temat demonów cały czas. Mów o Jezusie cały czas. Ale gdy ludzie przychodzą tacy, mamy władzę. I mamy odwagę. Mamy siłę i rozmiar, aby one nas słuchały. I one muszą upaść przed nami z powodu mocy Jezusa Chrystusa. Wszystkie demony, które były z Jezusa na Ziemi, one nie były jeszcze osądzone. One będą osądzone. Ale one ciągle są w świecie. I Ty i ja jesteśmy jedynymi ludźmi, które mają władzę nad niej. I dlatego potrzebujemy boskiej odwagi. I dlatego potrzebujemy stać wysoko. Kiedy wyzwalasz tych ludzi? To przynosi ich przebudzenie. I to przynosi błogosławieństwo. Jest kilka wielkich miast w Europie, które miały wojnę generacja po generacji. Ludzie umierali. Luźno z wody. Demony krzyczały i ty i ja możemy ich wyzwolić. Hallelujah znieście swoje ręce chwalmy Boga razem chwalmy razem Boga chwalmy Boga razem razem błogosław swój lud Panie spraw żeby byli odważni bardzo odważni bardzo odważni żeby chodzili wysoko żeby stali wysoko żeby gromili diabła żeby mieli zwycięstwo Bogossa swój lud panie! Bogossa swój lud panie! Hilara baba oh, pastor pastorów. pewni, że mają zdolność i mogą zbadać I budować królestwo Jeżeli I że nie może stać W imieniu Jezusa My jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy zwycięzcami. I mamy zwycięstwo teraz. Hallelujah! I to są największe dni, jakie mamy teraz. Aby zbawić miliony dusz. W imieniu Jezusa. Ja mam nadzieję, że wielu może przyjść do Leningradu, do Leningradu przyjechać z Was. Ostatnie dwa tygodnie września, sierpnia i września, na wielkim, wielkim stadionie w mieście. Wielki nowy stadion. To jest stadion wewnętrzny. Około 21 tysięcy ludzi. I i idzie i powiedz, co będzie się działo. Na każdym spotkaniu powiem, gdy opuścicie to miejsce na pierwszej godzinie powiedz dziesięciu ludziom o Jezusie aż do tego miejsca, gdzie naród jest zmieniony przez Bożą moc. Hallelujah. Musimy wierzyć Bogu w to. Musimy ufać Bogu w to. Cały Związek Radziecki jest gotowy na przebudzenie. Wy jesteście jedyną nadzieją. Wejście członków Kościoła. Niech oni rozdają chleb. Jeśli nie mogą robić nic innego, możemy ich wyzwolić. Przynieść radość do ich serc. Przynieść uzdrowienie do ich ciał. Halleluja! Halleluja! I to jest nasz czas. 1936. W 1936 zacząłem w Nigerii i przekroczyłem Syberię i Rosję i giniał transsyberijską ekspresę. 9 dni i nocy zajęło nam, żeby przyjechać ziemię Przez mińsk do Polski pojechaliśmy. W 1936 modliliśmy się całą drogę. Widzieliśmy bolszewizm. Widzieliśmy e, obozy pracy. I mówiliśmy, Boże, niech przyjdą dni, że ci ludzie będą wolni. Oto są. Oto są. Hallelujah. Hallelujah. Oto jest. Powstańmy wszyscy. Ja odczuwam uzdrawiającą moc, która przychodzi do Was. Niektórzy byli głęboko zranieni. Były źle traktowani. Rodzina źle się traktowała. Jesteś zraniony wewnątrz. Nie możemy błogosławić świata, aż do momentu, gdy to wyrzuci siebie. Kiedy Jezus był przez Judasa, Jezus nie był zraniony. Kiedy Piotr y, odrzucił Jezus, się go. Jezus nie był zraniony. Miał coś i Ty musisz mieć coś, co przezwycięża wszystko, co jest. I nie pozwól, aby kiedykolwiek twój Duch szedł na dół. Mu, nigdy nie możesz, nie wolno Ci być zranionym. Dla Was, mężów. Nie rańcie Waszych żon. Ja słucham mojej żony. Mamy e, na podłodze parkieć. Ja mogę słyszeć, jak przychodzi. Ja odczuwam, jak jej obecność przychodzi. I ja słucham jej. Gdzie ona śpiewa w łazience albo w sypialni, albo gdzie się ubiera. Czy wszystko jest dobrze? Jest w jej sercu. Ona nie jest zraniona. My nie chcemy być zranieni. być ja nie jestem zwolnionym człowiekiem. Ja nie mam żadnych smutnych historii, żeby Wam opowiedzieć. Wszystko, co mam powiedzieć, jest cudowny Bóg. I po 60 lat, tater, on staje się już lepszy. Wydaje się, że wszystko jest lepsze. Jego moc jest bardziej ewidentna. Jego miłość jest większa. On jest wielkim, cudownym, potężnym Bogiem. Hallelujah! Niech Bóg uczyni się kalebem. A to znaczy być odważnym. I niech diabeł to zobaczy. I niech ucieka się siebie w imieniu Jezusa. Chwała Bogu. Czy przyjęliście coś z nieba dzisiaj? Weźcie to do swoich serc. I powiedz: ojcze dziękuję Ci. Za to, że Ty czynisz mnie. Kalebem. Jestem odważny. Dzień Jezusa Amen Aleluja Aleluja Dzień